Twój dom. Życiowa inwestycja. Luksusowe kondominium z ogrzewanym garażem. 4000 wkładu własnego. 470 dolarów miesięcznie. Plus podatek i opłata osiedlowa. Illinois Star of Niles. Zadzwoń. Zobacz. Kup. 847-647-4000. Radiowy magazyn Posiadłość.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 Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Brak szczegółów na temat planów administracji związanych z reformą podmiotów sponsorowanych przez rząd. Odpowiedź na naciski w sprawie rozszerzenia warunków kredytowych. Corlagik. Zawyżone wartości nieruchomości w czterech dużych miastach. Okres posiadania domów na własność ponownie się wydłużył. Sekretarz Skarbu, Steven Mnuchin nie przedstawił żadnych nowych informacji na temat planów administracji dotyczących reformy Fannie Mae i Freddie Mac podczas przesłuchania, które odbyło się pod koniec lipca przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Jak powiedział, administracja nadal dąży do znalezienia rozwiązania dla reformy finansowania budownictwa rezydencyjnego. Powtórzył również swoje wygłaszane jak mantrę zapewnienie, iż, cytuję, z niecierpliwością oczekuje na współpracę z administracją w tej kwestii. Koniec cytatu. Jak wynika z nowego raportu, kredytodawcy hipoteczni mogą podejmować dużo większe ryzyko i udzielać coraz więcej kredytów. Zdaniem Urban Institute istotną kwestią pozostaje bezpieczne rozszerzenie warunków kredytowych. Kredytodawcy poddawani są naciskom, aby złagodzili ograniczenia kredytowe, które zdaniem wielu są zbyt restrykcyjne. Dyrektor generalny Calibra Home Loans uważa, iż ważne jest, aby zrobić to odpowiedzialnie. Na zjeździe Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych powiedział on, że Calibra jest bardzo dobrze przygotowany do tego, aby jego oferta dostępna była dla jak największego grona odbiorców. Według najnowszego indeksu cen domów Corlagic, cztery główne amerykańskie rynki realnościowe robią się zbyt gorące. Denver, Houston, Miami i większa część Waszyngtonu są uważane przez Corlagic za miasta o zawyżonej wartości, to znaczy ceny domów przekraczają obecnie na tych rynkach zrównoważone poziomy. Główny ekonomista Corlagic twierdzi, że ceny są obecnie zaledwie 0,9% poniżej poziomu szczytowego z 2006 roku, który powinny osiągnąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jednak według niego wyjście z kryzysu było w niektórych miejscach trudniejsze. W całym kraju ceny domów wzrosły w czerwcu o 6,7% w porównaniu do czerwca 2016 roku. Amerykanie dłużej pozostają w swoich domach. Najnowsze dane liczbowe z Atom Data Solutions pokazują, że właściciele, którzy sprzedali swoją nieruchomość w drugim kwartale tego roku, byli jego właścicielami średnio nieco ponad 8 lat, co stanowi wzrost z 7,8 lat w poprzednim kwartale oraz 7,5 roku w drugim kwartale ubiegłego roku. Jednak zdaniem firmy średnia długość posiadania nieruchomości na własność spadła w 25 z 89%. Obszarów metropolitarnych w porównaniu do poprzedniego roku, w tym w Chicago, Dallas, Filadelfii, Waszyngtonie i Detroit. Agenci Illinois Star Realtors, Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Słuchajcie radiowego magazynu Osiadłość. Uwaga! Wielka okazja tygodnia!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 647 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 847 647 4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Raport banku Chase JP Morgan bagatelizuje ryzyko korekty cen. Budowniczy jeżą się na myśl o przepisie nakazującym instalację paneli słonecznych w południowym Miami. Ekonomista Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych prognozuje nieco wyższe stopy procentowe kredytów hipotecznych do końca 2017 roku. W lipcu spadły wydatki na budownictwo w USA. Rząd uważa, że liczba prywatnych budów zmalała od czerwca o 0,2%, osiągając poziom wartości 502 miliardów dolarów. Jednak budowy nieruchomości jednorodzinnych wzrosły o 0,3%, podczas gdy liczba budów nieruchomości wielorodzinnych spadła o 2,9%. W miarę jak ceny domów w kraju rosną, 64. miesiąc z rzędu według Krajowego Związku Ralnościowców niektórzy obawiają się zbliżającej się korekty cen. Jednak z nowego raportu banku Chase J.P. Morgan wynika, że nie jest to prawdopodobne. Raport stwierdza, że ryzyko dramatycznego spadku cen domów jest niewielkie. Po przeanalizowaniu danych historycznych z 14 krajów rozwiniętych sięgających lat 50. XX wieku, JP Morgan odkryło, że radykalne korekty cen są rzadkie. W okresie po zakończeniu II wojny światowej trwałe wzrosty cen nieruchomości były raczej normą, a nie wyjątkiem. Już za kilka tygodni nowe i nowo wyremontowane domy w południowym Miami będą musiały być wyposażone w panele słoneczne. Wielu budowniczym nie podoba się ten pomysł. Wiceprezes Stowarzyszenia Budowniczych z Florydy Południowej powiedział, cytuję, Zdecydowanie cenimy sobie energię odnawialną, ale chcemy, aby te rozwiązania były dobrowolne. Koniec cytatu. W związku z tym sugeruje on ulgi podatkowe, które miałyby zachęcić konsumentów do instalowania w swoich domach rozwiązań proekologicznych. Jak wygląda przyszłość oprocentowania kredytów hipotecznych w przypadku spodziewanej co najmniej jeszcze jednej w tym roku podwyżki krótkoterminowych stóp procentowych? Mike Frantoni, główny ekonomista ze Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych, przedstawił swoje przewidywania. Prognozuje on, że w ciągu najbliższych kilku lat oprocentowanie wzrośnie niewiele, a sprzedaż domów utrzyma się na stałym poziomie, osiągając dość stabilną liczbę około 6 milionów rocznie.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 Spadek satysfakcji pożyczkobiorców. Niedobór zasobów realnościowych napędza rekordowe wydatki na remonty. Reklamy ukierunkowane mogą pomóc właścicielom w dokonaniu przefinansowania w odpowiednim czasie. Czy Fanny i Freddy powinny wspierać właścicieli domów? W kilku latach stałej poprawy nowe badanie przeprowadzone przez J.D. Powers stwierdza, że zadowolenie klientów instytucji kredytowych znacząco spadło. Spadek ten jest w dużej mierze spowodowany znacznym wzrostem liczby klientów hipotecznych, którzy twierdzą, że ich instytucja hipoteczna wydaje się koncentrować bardziej na zysku niż na doświadczeniu klienta. Poziom satysfakcji klienta był wyższy wśród tych osób, które korzystały ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej instytucji. Jak donosi Wall Street Journal, niedobór domów na sprzedaż sprawia, że wielu Amerykanów pozostaje w nieruchomościach, których już są właścicielami, wydając rekordowe sumy pieniędzy na remonty tych domów. Gazeta cytuje dane liczbowe Wspólnego Centrum Studiów Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda, które przewiduje, że Amerykanie wydadzą w tym roku rekordową kwotę 316 miliardów na remonty domów, co tym samym przewyższy zeszłoroczne wydatki o 20 miliardów dolarów. Ponadto coraz więcej właścicieli domów wydaje pieniądze na kosztowne zmiany, takie jak przebudowa całej kuchni i dobudowy, korzystając z oszczędności lub kapitału własnego, aby pokryć ich koszty. Co ciekawe, The Wall Street Journal donosi, że po dostosowaniu do inflacji wydatki na remonty domów w 2017 roku są nadal poniżej poziomu szczytowego z 2006 roku. Jak twierdzą dwa ekonomiści z rezerwy federalnej, właściciele domów często popełniają kosztowne błędy przy podejmowaniu decyzji o przefinansowaniu. Uważają oni również, że prostym rozwiązaniem mogą być bardziej bezpośrednie reklamy. W ostatnim dokumencie roboczym ekonomiści są zdania, że niektórzy kredytobiorcy zbyt wcześnie decydują się na dokonanie przefinansowań, inni z kolei robią to zbyt późno lub wcale tego nie robią. Twierdzą oni jednak, że kampanie reklam bezpośrednich promujące przefinansowania pomagają zachęcić właścicieli domów do tego rozwiązania. Co więcej, decydenci polityczni powinni rozważyć ułatwienie kredytodawcom kierowanie swoich ofert do kredytobiorców w celu zachęcenia ich do dokonywania przefinansowań. Czy Fannie Mae i Freddie Mac powinny inwestować w rynek domów na wynajem? Joshua Rosner, dyrektor firmy badawczo-konsultingowej Graham Fisher uważa, że nie. W rozmowie z CNBC stwierdził, że kiedy podmioty sponsorowane przez rząd wchodzą na rynek nieruchomości na wynajem, to krzywdzą te osoby, które miały pomagać, czyli potencjalnych właścicieli. Freddie Mac opracowało niedawno plan mający na celu zapewnienie finansowania w wysokości dziesiątek milionów dolarów na rzecz firm, które kupują domy jednorodzinne na wynajem. Z kolei Fannie Mae zgodziło się wcześniej w tym roku zagwarantować warte 1 miliard dolarów finansowanie dla jednej z największych firm wynajmujących nieruchomości w Stanach Zjednoczonych zabezpieczonej prywatnym kapitałem.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 Liczy się je wykorzystanie, a nie wielkość. Jedną z pierwszych rzeczy, na jaką patrzy większość osób szukających domu, jest powierzchnia kwadratowa. Ile stóp kwadratowych mierzy nieruchomość oraz jak ta wielkość ma się w porównaniu do nieruchomości w sąsiedztwie i okolicy? Czy rozmiar ma znaczenie? Oczywiście ma on wpływ. Większa powierzchnia kwadratowa daje możliwość większej elastyczności w projektowaniu, aranżacji pomieszczeń i wyposażeniu, jednak doświadczenie podpowiada mi, że nie jest to najważniejszy czynnik dla nabywców domów. Powierzchnia kwadratowa stanowi łatwą miarę nieruchomości, ponieważ jest to jedna z niewielu łatwych do określenia zmierzenia i porównania cech przy opisywaniu domu. Cechom takim jak widoki, wykończenia, układ i ogólne odczucie trudniej jest przypisać bezwzględną wartość. Dlatego najpierw zaczynamy od powierzchni kwadratowej. Jeśli potencjalnie nabywcy naprawdę są czujni, dostrzegą, że w sąsiedztwie lub okolicy zawsze są jakieś domy, które sprzedają się szybciej niż przeciętnie i często po wyższej cenie. Wpływ na to może mieć wiele czynników, takich jak widok i lokalizacja, ale w tym przypadku mówimy o samym rozkładzie pomieszczeń. Wiele firm budowlanych boryka się z przytłaczającym zapotrzebowaniem tylko na jeden lub dwa modele, nawet jeśli dysponuje sześcioma lub więcej, ponieważ wrażenie i wykorzystanie powierzchni jest tak ważne. Wiele osób nie potrafi nawet wyjaśnić, dlaczego podoba im się dany rozkład pomieszczeń. Po prostu tak jest. Ergonomia domu. Ergonomia to proces projektowania lub organizowania miejsc pracy, produktów i systemów tak, aby pasowały do osób, które z nich korzystają. Ludzie szukają w życiu i środowisku zarówno w pracy, jak i w domowym zaciszu, komfortu i przyjemności, co może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na ich samopoczucie. Dla większości z nas dom jest miejscem, w którym spędzamy większość czasu, więc posiadanie przestrzeni, która do nas pasuje i sprawia, że czujemy się bardziej komfortowo, jest niezwykle ważne. Zastosowanie praktyk ergonomicznych w domu może i ma pozytywny wpływ na nasze życie. Daj ludziom to, czego chcą. W całym kraju można znaleźć wiele nowych domów zbudowanych w stylu nowoczesnym, który stanowi nowe podejście do modernizmu XX wieku. W wielu miastach na zachodzie kraju, takich jak Los Angeles, San Francisco, Las Vegas i Denver, ten styl domu jest bardzo poszukiwany. Można go znaleźć nie tylko w luksusowych nieruchomościach. Rynek nieruchomości w Denver odnotował duży wzrost popytu i liczby budów nowoczesnych domów luksusowych, ale także nowoczesnych domków szeregowych i mniejszych nieruchomości, które pasują do starszych działek budowlanych o bardziej ograniczonych rozmiarach. Wiele starszych dzielnic Denver doświadczyło dużego zapotrzebowania na piękne domy z nowoczesnymi przestrzeniami, które nie są duże, ale oferują poczucie luksusu dzięki swoim rozwiązaniom architektonicznym. Co oznacza termin nowoczesne? Wielu architektów to studenci i fani modernizmu, którzy podkreślają prostotę, otwarte przestrzenie, wyraziste, ostre linie i integrację z otaczającym światem. Duży nacisk kładziony jest na budowę domów, które wykorzystują położenie działki pod kątem widoków, integrację z przestrzeniami zewnętrznymi i wielofunkcyjne pomieszczenia. Duże szklane okna dla naturalnego światła i płaskie linie dachu są również wspólnymi cechami stylu, a w połączeniu z dobrym designem mogą sprawić, że wewnątrz domu będzie czuł się świetnie, a z zewnątrz będzie on wyglądał oszałamiająco. Każdy projekt stanowi wyzwanie dla wielu współczesnych architektów, którzy stawiają na wyraźne linie, użyteczne przestrzenie i naturalną wygodę domu, aby mieszkanie w nim było przyjemne. Nowoczesny design musi być przede wszystkim funkcjonalny, integrować funkcje jako część naszego życia i przestrzeni, upraszczać i porządkować nasze środowisko fizyczne. A wszystko to powinno mieć estetyczną i przyjemną formę. Wielkie, nowoczesne projekty sprawiają, że nasze przestrzenie mieszkalne są łatwiejsze w użytkowaniu i angażują, a jednocześnie pozytywnie stymulują nasze zmysły. Po wielu latach pomagania ludziom w znajdowaniu domów, które pasują do ich osobowości i stylu życia, zauważyłem, że prawie zawsze wykorzystanie powierzchni ma większy wpływ niż sama wielkość powierzchni kwadratowej. Odbywa się to na dwóch płaszczyznach. Wykorzystanie powierzchni w układzie i przepływie przestrzeni oraz oczywiście projektowaniu wnętrz. Świetny rozkład pomieszczeń, wizualnie przyjemny wygląd i dobry przepływ przestrzeni sprawiają, że nieruchomość będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem i zyska na wartości teraz i w przyszłości. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Sześć cztery siedem cztery tysiące, osiem cztery i trzy zera lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Eko rozwój nowy standard w domach. Czy rzeczoznawcy to zagrożony gatunek? Kanadyjczycy spędzający zimę w USA mogą zostać dłużej. Stany Zjednoczone przechodzą przekształcenie w wyniku rewolucji energetycznej, która za kilka lat zmieni nasze domy i dzielnice. Przynajmniej tak uważają eksperci, którzy uczestniczyli w szczycie Krajowego Związku Realnościowców w 2017 roku w sprawie ekorozwoju zorganizowanym niedawno w Waszyngtonie. Właściciele domów popierają ten krok, twierdzi prezes elekt Krajowego Związku Realnościowców Elizabeth Mandelhoff. Jej zdaniem to właśnie w tym aspekcie pośrednik może służyć wsparciem poprzez edukowanie konsumentów w zakresie elementów proekologicznych i tego, w jaki sposób wpływają one na wzrost wartości domu. Czy rzeczoznawców mogłyby kiedyś zastąpić roboty? Wygląda na to, że w pewnym sensie już tak jest. Bloomberg Business Week donosi, iż postępy poczynione w zakresie dużej ilości danych i obliczeń pomagają zautomatyzować tę pracę opartą na wiedzy. Niedawno Fannie Mae i Freddie Mac zaczęły zmierzać w kierunku zniesienia nowego wymogu wyceny dla nieruchomości, w przypadku których wskaźnik LTV jest niski. Bloomberg informuje, że zamiast tego będą one akceptować wszelkie wyceny przeprowadzone w ciągu ostatnich pięciu lat. Prezes amerykańskiego Instytutu Wyceny Jim Amorin powiedział The Curb, iż jego zdaniem przyszłość leży w partnerstwie między człowiekiem i maszyną, ponieważ jeśli rzeczoznawcy uważają, że mogą nadal robić to, co do tej pory robili, to spotka ich taki sam los, co zakłady fotograficzne oferujące usługę zdjęć w godzinę. Twierdzi on, cytuję, musimy się po prostu dostosować. Koniec cytatu. Wiele osób z Kanady przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych mogłoby spędzać tu więcej czasu na mocy nowych przepisów proponowanych przez Izbę Reprezentantów. Demokrata z Florydy Ted Ditch i republikanka z Nowego Jorku Elise Stefanik przedłożyli ustawę o nazwie Canadian Snowbirds Visa Act. Jeśli zostanie ona przyjęta przez kongres i podpisana przez prezydenta Trumpa, Kanadyjczycy w wieku powyżej 50 lat będą mogli każdego roku pozostawać w USA dwa miesiące dłużej pod warunkiem, że posiadają lub wynajmują tutaj dom. Zdaniem Teda Dicza, cytuję: Jeśli nasi sąsiedzi z chłodnej północy chcą spędzać więcej czasu na naszych ciepłych plażach Florydy, powinniśmy powitać ich z otwartymi ramionami. Koniec cytatu. Obowiązujące prawo ogranicza pobyt odwiedzającym Stany Zjednoczone Kanadyjczykom do 182 dni w roku. Hahaha! Ha, ha! Kupiłem! Kupiłem! Mój własny dom! Dom! Domeczek! Domusiek! Muah! A mówili, że to niemożliwe. Haha! Ha!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 847-647-4 i 3 zera, a w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Ponowny wzrost sprzedaży nowych domów w lipcu. Rynek nieruchomości jest przystępny cenowo, ale nikt nie powiedział o tym medium. Case -shiller. Ceny kontynuują wzrost, ale nie ma bańki realnościowej. Krajowy Związek Realnościowców i Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów popierają ustawę Izby Reprezentantów o ubezpieczeniu powodziowym. Sprzedaże nowych domów wzrosły w czerwcu drugi miesiąc rzędu o 80% do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 610 tysięcy jednostek. Departament Handlu twierdzi, że zakup nowych domów jednorodzinnych w regionie Zachodu wzrósł do najwyższego poziomu od prawie 10 lat. Tymczasem liczba sprzedaży z maja została skorygowana w dół do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 605 tysięcy jednostek z poprzednio odnotowanych 610 tysięcy. Sprzedaże nowych domów zazwyczaj stanowią około 10% ogólnej sprzedaży nieruchomości. Przygotowany w lipcu przez Freddie Mac raport na temat rynku nieruchomości stawia proste, ale kłopotliwe pytanie. Jeśli rynek nieruchomości jest tak przystępny cenowo, to dlaczego nie jest to odczuwalne? W filmie przygotowanym przez Ferry Mac główny ekonomista Sean Beckety wskazuje, że wskaźnik przystępności cenowej rynku nieruchomości opracowany przez Krajowy Związek Realnościowców osiągnął już prawie rekordowo wysoki poziom. A więc dlaczego tego nie odczuwamy? Zdaniem Shana Becketty, gdyby sugerować się nagłówkami w mediach, można by nie zdawać sobie sprawy z tego, jak przystępny jest cenowo rynek realnościowy szósty miesiąc z rzędu Krajowy Indeks Cen Nieruchomości S&P CoreLogic Case-Shiller osiągnął nowy rekord. Wskaźnik ten odzwierciedlił w lipcu roczny wzrost o 5,6%, podobnie jak w czerwcu. Indeks Cen Domów w 10 najbardziej prestiżowych miastach odnotował roczny wzrost na poziomie 4,9%, co stanowi spadek o 1,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Po raz kolejny najwyższe roczne wzrosty odnotowano w Seattle, Portland i Denver. Ponieważ ceny domów nadal rosną, niektórzy obawiają się bańki realnościowej. Jednak David Blitzer z S&P Dow Jones Industrials powiedział, cytuję, rynek nieruchomości nie powtarza okresu bańki realnościowej z lat 2000-2006. Koniec cytatu. Jak twierdzi, wzrost cen jest wynikiem niezwykle małej podaży domów na sprzedaż. Krajowy Związek Realnościowców i Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów popierają plan Izby Reprezentantów dotyczący odnowienia i gruntowego przeglądu Krajowego Programu Ubezpieczenia Powodziowego, który ma wygasnąć we wrześniu. Krajowy Związek Ralnościowców twierdzi, że znaczące ulepszenia ustawy o reformie przeciwpowodziowej XXI wieku utorowały drogę do zatwierdzenia projektu ustawy. Wśród zmian, o które zabiegał Krajowy Związek Ralnościowców, było zobowiązanie do zachowania praw nabytych, które chronią właścicieli domów przed poważnym wzrostem stawek w przypadku zmiany mapy powodziowej. Grant McDonald, prezes Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, powiedział, że ustawa zachowa przystępną stawkę, umocni Krajowy Program Ubezpieczenia Powodziowego i rozwiąże problemy środowiska realnościowego. Agenci Illinois Star Realtors, Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Biega!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 Usłyszymy się ponownie za tydzień, o zwykłej porze. Do usłyszenia.